Jednak projekt ten wymagał zgody Sejmu, a najbliższy kolonacyjny został tak zdominowany przez Malkontentów, że Michał Korybut nie odważył się poddać sprawy małżeństwa austriackiego pod obrady, choć wysłannicy cesarza szeroko omawiali kandydaturę Eleonory. Niemniej natychmiast po zerwaniu przez dwór obrad, listopad 1669 roku, król zwołał Radę Senatu poświęconą projektowi małżeństwa z cesarzówną. Zwolennikami tego mariażu byli głównie Olszowski, Kanclerz Wielki Koronny Jan Leszczyński i Marszałek Wielki Koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski. Zdecydowanie przeciw wypowiadał się natomiast wojewoda poznański Krzysztof Grzymutowski. Malkondenci radzili odłożyć sprawę do następnego Sejmu. Pomimo braku jednomyślności król podsumował obrady tak, jakby całkowitą aprobatę otrzymał, dodając pojednawczo, żeby było z wygodą i waszmościów i pożytkiem Rzeczypospolitej. Wrogowie monarchy rozpoczęli natychmiast akcję skierowaną przeciw Eleonorze. Przewodził jej prymas, a Jan Wielopolski napisał na ten temat list szlachcica polskiego, w którym zarzucał Wiśniewieckiemu powodowanie się w małżeństwie czterema pobudkami, bojaźnią, pychą, koligację, ambicją oraz łakomstwem na posag. Domagał się, aby o ślubie monarchy zdecydowały sejmiki szlacheckie. Natomiast Jan Kazimierz twierdził później, że nigdy nie starał się przeszkodzić temu małżeństwu poprzez cesarzową wdowę lub innych wspólnych krewnych. Po częściowym uzgodnieniu planów z Senatem Michał Korybut mógł już wysłać posła do Wiednia w celu zawarcia umowy małżeńskiej z Leopoldem. Misję tę powierzono Olszowskiemu, który wyruszył pod koniec roku 1669. Na cztery mile przed stolicą austriacką powitał go zaufany cesarzowej wdowy Markis Ximenes. Do Wiednia wjechał 11 grudnia wieczorem i tegoż samego dnia został przyjęty przez cesarza na prywatnej audiencji. Prosił, by mógł najpierw zobaczyć arcyksiężniczkę, a dopiero później złożyć oficjalne oświadczyny w imieniu króla Michała. W tym celu udał się do jej matki, która wezwała córkę oczekującą w sąsiednim pokoju. Eleonora przyjęła list narzeczonego i rozmawiała z Olszowskim po włosku. 13 grudnia pod kanclerzy odbył wjazd paradny trwający od południa do wieczora. W wygłoszonej z tej okazji oracji wyprowadził Habsburgów od kory Buta praszczura wiśniewieckiego. Wytargował posak nieco większy od tego, który kiedyś przyznano kulowej Konstancji. księżniczka miała otrzymać łącznie 500 tysięcy florenów. Termin ślubu wyznaczono na 27 lutego. Cesarzowa matka zobowiązała się osobiście odwieść córkę. 26 grudnia 1669 roku Leopold ratyfikował układ, ale odmówił prośbie Michała, aby tytuł królów polskich, Serenitatis, zastąpić przez Majestatis, jaki używała większość monarchów. W trzy dni później poseł wyruszył w drogę powrotną i 13 stycznia 1670 roku przybył do Warszawy, gdzie opowiedział, że w Wiedniu pracował z zapoconym czołem. Malkontenci z prymasem na czele zaczęli walczyć przynajmniej o odłożenie terminu ślubu, jednak Michał Korybut nie słuchał ich argumentów. Nic nie wiadomo, jak się odbyło zerwanie niezawartych formalnie zaręczyn arcyksiężniczki z lataryńczykiem. Podobno Eleonora bardzo rozpaczała. Chciała wstąpić do klasztoru i trzeba ją było przekonywać dobrem chrześcijaństwa i domu Habsburgów. Faktem jest, że Karol... Zaraz wyjechał z Wiednia, a cesarz i jego macocha zaczęli szykować orszak odwożący narzeczoną do Polski. Był on zresztą bardzo skromny. Poza matką jechała także mająca wówczas 16 lat arcyksiężniczka Maria Anna Józefa, biskup Ołomuniecki, marszałek polny Monte Cucoli, hrabia Wallenstein oraz jakaś baronowa mantuańska. Ogółem było zaledwie trzydzieści karet. Cesarzowa wdowa zabrała drogocenne klejnoty, które miały zdobić oblubienicę w chwili ślubu, a potem powinny były wrócić do Wiednia. Wezbranie Dunaju opóźniło nieco wyjazd. Marszałek Lubomirski i szereg polskich dam spotkali Eleonorę na granicy. Od tej chwili prawie codziennie i sama księżniczka i jej matka otrzymywały od Wiśniewieckiego kosztowne prezenty. Michał Korybut powitał panie w konopiskach pod Częstochową. Kulowi towarzyszyło 80 polskich karet i 12 chorągwi. Oba orszaki spotkały się na oczyszczonej od śniegu polanie. Ponieważ był Wielki Post, to papież musiał udzielić specjalnej dyspensy zezwalającej na zawarcie ślubu, który miał odbyć się na Jasnej Górze. Natomiast wesele szykowano w kilka dni później już w Warszawie. Prymas odmówił udziału w tej uroczystości i na wszelki wypadek oświadczył, że Michał Korybut, jako ktoś wybrany zupełnie przypadkowo, nie może liczyć na koronę dla dzieci. W związku z tym ślubu miał udzielić nuncjusz papieski, arcybiskup Koryntu. Chcąc nie ustępować pod względem wspaniałości ubioru siostrze cesarza, Wiśniewiecki zamówił swój strój za cztery tysiące talarów w Paryżu i tam też kupił zegarek i pierścienie. Z Gdańska wypożyczono arrasy, które zastawił w tym mieście Jan Kazimierz. Paulini w pośpiechu wykańczali refektarz, malując m.in. na sklepieniu zachowany do dziś wieniec weselny. Jednak na ogół ślub był bardzo skromny, a gości pomieszczono niewygodnie w celach zakonników. Eleonorze przedstawiono wówczas Marię Kazimierę Sobieską, francuskę, żonę Hetmana Wielkiego. Mąż jej należał do przywódców malkontentów i wraz z prymasem bojkotował wesele monarchy. Natomiast Sobieska nie chciała zupełnie zrywać z dworem, a zjawiła się wykorzystując fakt, że była wdową po wojewodzie zamojskim, a więc wujenką Wiśniewieckiego. Pewnym zgrzytem stała się obecność przedstawicieli Wrocławia, co w Wiedniu odczuto jako akt nieprzyjazny, gdyż nie chciano aprobować żadnych związków Śląska z Polską. Poza ślubinach król złożył klasztorowi w Ofierze tzw. komplet koralowy dzieło złotnika weneckiego, składający się z kielicha, dwóch ampułek, dwóch tacek i dwóch puszek na komunikanty oraz na oleje. Cesarzowa wdowa podarowała monstrancję roboty złotników norymberskich, a arcyksiężniczka Maria Anna Józefa parę lichtarzy ozdobionych półszlachetnymi kamieniami. Pojawiły się dwa panegiryki poświęcone tej uroczystości. Jeden Joachima Pastoriusa i Nexum nuptiale San Regis Polonie Cum Maria Leonora Austriaka oraz Stanisława Temperskiego. Jasność Częstochowska. Wkrótce, 1 marca, matka i siostra nowej polskiej królowej wyruszyły w drogę powrotną, zabierając wypożyczone pannie młodej ze skarbca cesarskiego klejnoty. I Eleonora pozostała sama w swym nowym otoczeniu. Miała wówczas dopiero 17 lat, a jej mąż 30. Bezpośrednio po ślubie król Michał wrócił do Warszawy, aby tam dopilnować ostatnich przygotowań do wjazdu małżonki oraz do wesela a przede wszystkim być obecnym na rozpoczynającym się następnego dnia Sejmie, który trwał do 9 kwietnia. Malkontenci zarzucali na nim monarsze, że zawarł małżeństwo bez zgody Rzeczypospolitej, straszyli detronizacją i wysuwali kandydaturę księcia Longwina. Po Warszawie krążyły pogłoski, że Francuzi wysadzili już desant pod Gdańskiem, który miał wspierać opozycję. W takiej atmosferze nie podjęto naturalnie żadnych decyzji, ani odnośnie do koronacji, ani oprawy nowej monarchini. W tym okresie Eleonora przebywała w Kruszynie u Denhofów, pozostając pod opieką kanclerzyny pacowej i marszałka nadwornego koronnego Klemensa Branickiego. Wjazd do Warszawy odbyła 9 marca 1670 roku. Orszak jej ciągnął przez Grzybów ulicą Długą na Rynek Starego Miasta, a stamtąd do kolegiaty św. Jana. Po drodze mijała Bramy Triumfalne, u wrót świątyni oczekiwali monarchinie mąż i kapituła, a witano ją tam mowami łacińskimi. Nuncjusz już More Scotti przed wiekim ołtarzem pobłogosławił parę królewską, śpiewano potem te deum przez muzykę i lud cały, a wreszcie Michał zaprowadził żonę krytym gankiem na zamek. Pomimo wrogiego sejmu przez kilka następnych dni odbywały się uroczystości weselne, uczty i festyny. Po jednym z nich Sobieska pisała do męża, że bawiła się całą noc. W czasie tych zabaw wydarzył się jednak niemiły wypadek, który specjalnie musiał zaszokować córę Habsburgów, nieznającą polskiej demokracji szlacheckiej. Incydent ów polegał na tym, że jeden z gości pociągnął królową za włosy, aby przekonać się czy nosi perukę. Podobno Eleonora wykazała dużo taktu w przykrej sytuacji. W czasie uroczystości weselnych zgodnie ze starą tradycją narodową składano monarchini kosztowne prezenty. Była to już ostatnia ceremonia tego typu, gdyż wszyscy następni królowie żenili się przed objęciem tronu. Wkrótce po ślubie stoń koronny Jan Wielopolski napisał list szlachcica polskiego do sąsiada. Czynił w nim Michałowi Korybutowi wiele zarzutów, ale najostrzej krytykował zawarte małżeństwo, bo przecież przed Rakuszankami ostrzegał rodaków już Jan Zamojski. Eleonora słynęła z urody. W najbliższych latach Sobieski w listach do Marii Kazimiery określał królową jako i nieszpetną, i dobroci nieporównanej, a kiedy indziej napisał — ja osobiście uznałem siłę ludzkości królowej jej mości, której każdy to przyznać musi, że i piękna, i dobra. Może nie wszyscy równie wysoko oceniali urodę Austriaczki. Nie ulega jednak wątpliwości, że była bardzo przystojną blondynką. Nikt też nie kwestionował jej życzliwego stosunku do ludzi. Była cicha, łagodna, może trochę bierna. Niewątpliwie mało interesowała się polityką, niemniej kiedy okoliczności ją do tego zmuszały, umiała swoim rozważnym i taktownym zachowaniem łagodzić wiele konfliktów. W życiu codziennym była bojaźliwa, ale w najtrudniejszych sytuacjach potrafiła doradzać mężowi męstwo i nieustępliwość. Nauczyła się nieco mówić po polsku i z każdym dniem stawała się coraz bardziej popularna. Cechowała się wykształceniem i kulturą, a szczególnie umiłowaniem muzyki. Trudno określić, co po przybyciu do Polski czuła w stosunku do Lotrańczyka, jednak dalsze jej losy wskazują, że chyba nadal go kochała. Niemniej będąc głęboko wierzącą, stała się uległą i szczerze oddaną żoną, której wierności nikt nie kwestionował. Posłowie austriaccy złościli się nawet, że jest w stosunku do Michała zbyt lojalna. Tak więc powtarzała mu na przykład ich rady udzielane jej osobiście jako siostrze cesarza. Analiza całokształtu postępków Eleonory przemawia za przypuszczeniem, że w stosunku do męża kierowała się poza poczuciem obowiązku, także swego rodzaju przywiązaniem. Tymczasem Michał był najwięcej krytykowanym przez swoich współczesnych polskim monarchą. Syn wielkiego magnata Jeremiego Wiśniowieckiego pochodził z rodziny książęcej wywodzącej się od brata Jagiełły. Większość fortuny rodowej przepadła jednak, gdy miał 8 lat. A potem przebywał u włoja ze strony matki Sobie Pana Zamojskiego, pierwszego męża Sobieskiej, u Kulewicza Karola Ferdynanda Wazy, przyjaciela swego zmarłego ojca i na dworze Kulewskim, gdzie cieszył się sympatią Ludwiki Marii. Kształcił się poza tym u jezuitów w Pradze Czeskiej i przez krótki czas służył w wojsku cesarskim i podróżował po Włoszech, Francji i Hiszpanii. Był dość wykształcony, władał łaciną, francuskim, włoskim, niemieckim, tureckim oraz tatarskim choć nie odznaczał się żadnymi specjalnymi uzdolnieniami. Profesor Wójcik nazywa go człowiekiem słabym, nieudolnym i ograniczonym. Władysław Konopczyński napisał o Wiśniewieckim, że znał osiem języków, ale w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Poza tym panował w niesłychanie trudnym dla Polski okresie i na pewno nie dorósł do tego, aby sprostać narastającemu zagrożeniu. Był jednak absolutnie legalnie wybranym monarchą, a w dodatku jedynym, w całych dziejach polskich, któremu korona została ofiarowana bez żadnych, nawet najmniejszych zabiegów z jego strony, całkowicie i wyłącznie z inicjatywy mas szlacheckich. Niewątpliwie czerpał siłę moralną z tego faktu. Wrogowie niesamowicie, wręcz nieprawdopodobnie go oczerniali, zarzucając mu lenistwo, ospałość, obżarstwo. Otrzymawszy od Gdańszczan tysiąc jabłek chińskich, miał je spożyć od razu, jedząc jedno po drugim. Oraz jednocześnie impotencję, homoseksualizm i zdradzanie żony z inną kobietą. W dodatku przywary te dyskutowano publicznie, czasami w obecności samego monarchy. Zewnętrznie Wiśniowiecki był zdecydowanie brzydki, drobny i łysy, w związku z czym stale nosił perukę. Najbliższym otoczeniem Eleonory stał się teraz dwór królewski znacznie skromniejszy i bardziej demokratyczny od tego, na którym wyrosła. Królestwo większość czasu spędzali w Warszawie, gdzie głównymi ich siedzibami były ujazdów i zamek. Ten ostatni, strasznie zniszczony przez Szwedów, nie został jeszcze całkowicie odnowiony do końca panowania Jana Kazimierza. Dopiero Wiśniowiecki, szykując się na powitanie małżonki, zakończył wszystkie prace remontowe, dzięki czemu uroczystości weselne mogły się już odbyć w tej czołowej rezydencji Królów Polskich. W otoczeniu monarchini pozostała tylko niewielka grupa Austriaków. Przy jakiejś okazji obliczono, że było ich ogółem sześć osób, co jednak na pewno ulegało różnym wahaniom. Były to przede wszystkim panny z Freucymeru, czyli panny górne, oraz dwaj księża, spowiednik i kapelan. Przez pewien czas przebywał w Warszawie także zaufany cesarzowej wdowy Ximenes. Wychowana w atmosferze stałych zmagań z burbonami ojca, brata i ukochanego, Leonora nie lubiła i bała się Francuzów. Lękała się na przykład że mogą ją otruć lub w nocy wysadzić prochem łóżko, na którym będzie spała. Niemniej pozostało przy niej kilka dworek Ludwiki Marii i kulowa traktowała je życzliwie, tak że nawet próbowały zdominować nowo przybyły Austriaczki. Większość otoczenia monarchini stanowili naturalnie Polacy. Marszałkiem jej dworu został Władysław Rej, a pierwszą damą Klara Pacowa. O Polkach we Fraucymerze Dynwey pisał, że były ładniejsze i śmielsze od Niemek. Specjalne miejsce na dworze zajmowała Klara Pacowa. Będąc żoną jednego z najwyższych dygnitarzy Rzeczypospolitej, występowała jako Polka. Jednak urodziła się francuską. Żeby przypodobać się Elonorze, od chwili jej przyjazdu określała siebie lotarynką. A do Warszawy przybyła w charakterze dwórki Ludwiki Marii i tu dopiero zrobiła karierę, wychodząc za litewskiego magnata. Teraz stała się główną powiernicą nowej monarchini, zdobywając na nią duży wpływ. Anonimowy wróg Paca pisał, że kanclerz królowej przysadził jako pijawkę żonę swoją, która dobrą krew z niej wysysa, a niecnotliwych szalbierskich figlów ją uczy. Była to krytyka wyłącznie Pacowej, bo nikt nigdy nie podejrzewał, aby Eleonora posiadała wiedzę niecnotliwych szalbierskich figli. Ze zasługi Klary dla Habsburgów Leopold nadał jej order damy Krzyża Gwieździstego. Spośród ludzi nie przebywających stale na dworze, Eleonora kontaktowała się głównie z rodziną męża, a przede wszystkim z jego matką, starą księżną Gryzeldą Wiśniewiecką, która dawniej słynęła z energii, ale teraz już zestarzała się i większość czasu spędzała w odziedziczonym po bracie Zamościu. Z mężczyzn najbliższym krewnym Michała był Stanisław Koniec Polski, siostrzeniec Gryzeldy. Wespół z królem jego matką objął on w posiadaniu ogromne włości sobie pana, tocząc o nie dwa procesy, jeden z młodszą linią zamojskich, domagającą się przekazania im ordynacji, i drugi z sobieską, występującą o przyznanie jej określonych dóbr spośród ruskich kluczy pierwszego męża. Wreszcie istnieli także dalsi kuzyni wiśniowieccy, podobnie jak i król wywodzący się od korybuta, z którymi Michał pozostawał w dobrych stosunkach. Jeden z nich, Dymitr, był hetmanem polnym i rywalizował z wielkim hetmanem koronnym, Którą to funkcję pełnił wówczas Jan Sobieski. Po wrogim Wiśniewieckiemu I Sejmie 1670 roku, następny, który się rozpoczął pod Laską Lubomirskiego 9 września, stał murem za królem wysuniętym przez szlachtę. Było więc możliwe załatwienie koronacji Eleonory. Zgodzono się, żeby odbyła się ona w Warszawie i wyznaczono dzień 15 października, choć z przyczyn organizacyjnych uroczystość została później odłożona o od dwa tygodnie. Przyznano poza tym Austriaczce oprawę i wiano. Wreszcie życzliwie stwierdzono, że królowe z domu Habsburgów zawsze się nadawały i uprzejmie wysłano zaproszenie cesarzowi na koronację siostry. W związku z przeniesieniem uroczystości do Warszawy korony i klejnoty trzeba było sprowadzić z Krakowa, choć opierał się temu nieco Sobieski, lękający się jakichś malwersacji, gdyż na tych kosztownościach miało asekuracje wojsko cudzoziemskie, najemne. Prymas, obawiający się uszczuplenia swych prerogatyw, bo w razie odmowy kto inny by go zastąpił, zgodził się namaścić Eleonorę. 19 października 1670 roku ze świtem zagrzmiały działa po kilka razy, a uroczysty orszak wyruszył pieszo z zamku do kolegiaty drogą wysłaną trzema rzędami materiału czerwonego i białego. Pierwszy szedł Michał Korybut w koronie i w kapie, trzymając w ręku berło prowadzony przez biskupów poznańskiego i kijowskiego. Za nim kroczyła królowa jeszcze bez insygniów. Powinni ją byli wieść katoliccy posłowie państw obcych, ale tu powstała trudność, gdyż aktualnie prawie nie było ich w Warszawie. Dlatego trzeba było poprosić przedstawiciela Holandii, Jana de Vita, pomimo że był on protestantem. Prowadził on Eleonorę z jednej strony, a z drugiej hrabia Szafgotrz, reprezentujący jej brata. Monarchini była odziana w białą atłasową suknię haftowaną w złote kwiaty, oprzytą koronkami i gronostajami, a bardzo długi, i szeroki płaszcz z tejże materii niosły damy. Włosy miała nieupudrowane, a z klejnotów bardzo kosztowny diament przypięty na piersi, kolczyki i na ramienniki. Małżonkowie zasiedli na tronie ustawionym po środku kościoła, a po epistole oboje podeszli do ołtarza, gdzie prymas wasyście biskupów czartoryskiego i olszowskiego oraz metropolity Unickiego dokonał koronacji. Udział duchownego grecko-katolickiego w tak uroczystym akcie był zupełnie bez precedensu i wzbudził duże opory ze strony niektórych przedstawicieli kościoła Rzymskokatolickiego. Po koronacji w identycznym pochodzie powrócono na zamek. Królowa była już w koronie, a w rękach niosła insygnia. Pod skarbi po drodze rzucał pieniądze zgromadzonemu ludowi. Bezpośrednio po tym odbył się bankiet, któremu towarzyszył nieprzyjemny zgrzyt, gdyż prymas nie chciał usiąść przy jednym stole z heretykiem, to jest posłem holenderskim, i zagniewany odjechał do siebie. Następnego dnia puszczano sztuczne ognie, a mieszkańcom Warszawy wytoczono beczki piwa i wódki. W czasie koronacji kulowa była już w zaawansowanej ciąży, która skończyła się jednak poronieniem. W listopadzie tegoż roku Eleonora uczestniczyła w weselu swojej dworki panny Zanowiczówny i tańcząc upadła. Później przy wsiadaniu do karety wywróciła się po raz drugi. Bóle trwały trzy dni, a 29 listopada 1670 roku nad ranem poroniła płód płci męskiej. Stało się to okazją do niewybrednych oskarżeń malkontentów. Głosili oni, że król impotent, aby ukryć swój defekt, kazał żonie leżeć w łóżku pozorując poronienie. Trzeba jednak pamiętać, że właśnie w tym okresie sytuacja na pograniczu ukraińskim wyraźnie się pogorszyła. Kozacy uznali zwierzchnictwo tureckie, a Tatarzy napadli i spalili kilka polskich zamków. W związku z tym słusznie winiono Michała o niezaradność i wszelkie potwarze znajdowały łatwy posłuch. W następstwie tego incydentu Eleonora nie brała udziału w uroczystościach związanych ze składaniem hołdu przez księcia Kurlandzkiego 28 listopada. Choć pod koniec Adwentu wraz z mężem słuchała już kazań księdza Pawła Gotkina, wygłaszanych po francusku w kościele Świętego Krzyża. W marcu 1671 roku para królewska odwiedziła Kraków. W czasie pobytu w pradawnej stolicy małżonkowie zamieszkali w rynku w pałacu pod Krzysztoforami. Przebywali tam około 10 dni. Eleonora zwiedziła zamek wawelski katedrę oraz szereg kościołów. Odbyła się również wycieczka do Wieliczki której żupy w tym okresie były słynne w całej Europie. Projekt pobytu przewidywał także zwiedzenie Solin, ale Michał Korybut musiał sam udać się pod ziemię, gdyż monarchini obawiała się zjechać. 15 marca para królewska opuściła Kraków, wracając do Warszawy. Eleonora rzadko wtrącała się do polityki. Niemniej od chwili, gdy tylko zaczęła orientować się w sprawach polskich, doradzała mężowi ugodę z Sobieskim – nie było to jednak łatwe, gdyż obaj przeciwnicy szczerze się nie lubili, a ilość problemów dzieląca ich była ogromna, od zagadnień o największym znaczeniu dla kraju, po prywatne zatargi Sobieskiego z Hetmanem Wiśniewieckim, a jego żony z księżną Gryzeldą. Niemniej w tym właśnie okresie nastąpiło pewne załagodzenie konfliktów. Powodem tego stały się zaślubiny kuzyna króla, księcia Dymitra, z księżniczką Teofilą Ostrokską-Zasławską, siostrzenicą Sobieskiego. Narzeczona początkowo stawiała opory, ale wkrótce pokochała przyszłego małżonka. W przeddzień uroczystości pan młody, Hetman Wiśniewiecki, zamieszkał w Ujazdowie. 10 maja 1671 roku przyjechała po niego para królewska, zabrała go do swej karety i zawiozła na zamek. Oblubienicy towarzyszyli jej najbliżsi krewni, młody Radziwił, przyrodni brat i wuj Jan Sobieski. Ślub odbył się w kaplicy zamkowej, po czym nastąpiła uczta, która przy wielkich wesołościach trwała do rana. Zabawy ciągnęły się przez trzy kolejne dni. W czasie tych uroczystości i król, i Eleonora byli bardzo mili dla hetmana wielkiego, przekazując także masę serdeczności jego małżonce, która aktualnie bawiła w Paryżu. Stara księżna Gryzelda Wiśniowiecka spóźniła się i przybyła dopiero 14 maja, kiedy państwo młodzi już wyjechali z Warszawy. Witano ją bardzo uroczyście, a i ona, zgodnie z linią postępowania dworu, kokietowała Sobieskiego, zapraszając go do swojej karety, kiedy wyjechał na jej spotkanie. W rozmowie z Hetmanem Eleonora bardzo wychwalała jego nieobecną żonę, dobrą mając o piękności i sprycie opinię, jak donosił Marii Kazimierze, dumny z niej małżonek. Pan Jan był poza tym na uroczystościach związanych z obchodzeniem urodzin królowej, jak pisał Królestwo ich mości dosyć mi ludzkości swojej przed odjeznym uświadczyli. Dnia onegdajszego sprawował król, jego mość, komendę na dzień urodzin królowej jego mości. Wczoraj zaś królowa jego mość balet sprawowała i kolację. Znane jest jeszcze trzecie przedstawienie teatralne, które odbyło się na dworze wiśniemieckich. Była nim opera Kokoniniego wystawiona w karnawale 1671 roku. Kilka miesięcy później obojga małżonków spotkało wyróżnienie papieskie. Klemens X, który znał Michała z czasów swego pobytu w charakterze nuncjusza w Warszawie, przesłał mu w darze kapelusz i miecz poświęcony, a Eleonorze Złotą Różę – symbol wiecznej wiosny. Uroczyste wręczenie tych dowodów, uznania odbyło się 22 listopada. Po dość pogodnym roku 1671 następny przebiegał niesłychanie burzliwie. 26 stycznia rozpoczął się Sejm, którego głównym tematem winno było być zagrożenie tureckie. Tymczasem zaczęto atakować Wiśniewieckiego, który dodatkowo oburzył posłów, występując w stroju cudzoziemskim. Województwo sandomierskie groziło nawet, że powita go dopiero wówczas, gdy będzie znów ubrany po polsku. Główne konflikty związane były naturalnie z czymś całkiem innym. Malkontenci, aby pozbawić Michała pomocy cesarskiej, postanowili go rozwieść. W związku z tym niesłychanie drastycznie omawiano przypuszczenie, że Eleonora jest nadal dziewicą, bo inscenizacja sfingowanego polonienia została rzekomo wymuszona na uległej królowej. Początkowo postulowano, aby monarchini poślubiła słynącego z urody księcia de Longueville'a i wspólnie z nim zasiadła na tronie. Akcji tej przewodzili prymas Prażmowski i Hetman Sobieski. Pierwszy z nich zwrócił się nawet z konkretnymi propozycjami do Leopolda. W celu osłabienia pozycji wiśniewieckiego rozpuszczano pogłoski, że i Wiedeń, i sama zainteresowana akceptują te plany. Nie odpowiadało to zupełnie prawdzie, bo cesarz nigdy nie wyraził swej zgody, a cesarzowa wdowa wręcz z oburzeniem odrzuciła te insynuacje. Również Eleonora była całkowicie lojalna w stosunku do męża. Wobec tego kusiciele księcia de Longwilla zastąpili Karolem Lotaryńskim. Zgadując, że jest on milszy monarchini, że lepiej odpowiada planom cesarza niż kandydat będący Francuzem. Głoszono, że Lorena i cesarz, i król hiszpański kochają i wszystkim mu pomogą pieniędzmi i wojskiem. Podkreślając, że Austriaczka żadnej odmiany stanu nie poniesie, a Leopold będzie miał za sąsiada kogoś sobie przyjaznego, apelowano o zgodę na rozwód z przyczyny słabości jego kolebskiej mości do małżeństwa niesposobnej. 16 marca 1672 roku Prażmowski powiedział nowo przybyłemu posłowi cesarza, Piotrowi Sztomie, że król nie jest wart całować stopy królowej, bo nie tylko jest impotentem, ale w dodatku zdradza żonę z panią Konarzewską. Na pytanie zdziwionego Austriaka, jak są możliwe jednocześnie oba te przewinienia, prymas wyjaśnił, że romans z rzekomą faworytą nie ma charakteru czynnego, lecz wyłącznie bierny. Sytuacja stała się na tyle poważna, że w kwietniu cesarz zaczął gromadzić na Śląsku wojska, mające w razie potrzeby pośpieszyć jego szwagrowi na pomoc. Dowództwo tych oddziałów Leopold powierzył księciu Karolowi Lotaryńskiemu, który w razie rozruchów miał bronić pożycia małżeńskiego swej niedoszłej narzeczonej. Niemniej opozycja atakowała coraz mocniej, domagając się teraz abdykacji króla, niezależnie od ewentualnego rozwodu. Tymczasem Michał Korybut otrzymał bolesną wiadomość, że 17 kwietnia 1672 roku zmarła jego matka. 2 czerwca sprowadzono zwłoki Wiśniowieckiej do Warszawy, gdzie właśnie rozpoczął się Sejm, na którym malkontenci mieli mocną pozycję. 9 czerwca przybył prymas, przyjęty na zamku przez króla w sali marmurowej, a przez Eleonorę w jej pokoju. Niemniej odmówił on odprawienia pozmarłej zmarłej egzekwii, w związku z czym 10 czerwca celebrował je arcybiskup Lwowski. Odbyły się one w kolegiacie świętego Jana, gdzie wystawiono gryzeldzie wspaniały katafalk, na którym umieszczono kosztowną mitrę książęcą. Królestwo ten katafalk trzykrotnie obchodzili, za każdym razem składając w ofierze pełną garść czerwonych złotych. To smutne wydarzenie nie przerwało walki politycznej. W kilka dni później wjechał do Warszawy Sobieski, który ograniczył się do krótkiej, zupełnie oficjalnej wizyty na zamku Michała, choć odwiedził także Eleonorę w jej komnatach. Rozpoczął zaraz na rady z prymasem. 25 czerwca 1672 roku malkontenci na oficjalnej audiencji zażądali abdykacji wiśniewieckiego, na co ten im odpowiedział — Jeżeli wszyscy na to pozwolą i zgodzą się, bardzo rad do tychże ręki oddam, z których wziąłem koronę, przez co przynajmniej ujdę takiej niewoli od was, którzy mnie, nie tylko jako pana, ale nawet jako księcia starożytnej familii, ani jako równego sobie nie traktujecie. Kiedy indziej udręczony Michał zawołał do prymasa w bardziej kameralnych warunkach — ty jeden mnie koronowałeś, ale nie jeden wybrałeś. W cztery dni potem opozycja ułożyła listę pięćdziesięciu wykroczeń króla przeciw prawu, z których jednym było przyjęcie orderu Złotego Runa.